you take me home Can you take me home? Space invaders, I will never gonna shoot you, and I'm gonna never gonna shoot you, come along. Space invaders, I will never gonna shoot you, and I'm gonna never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home? Witam Was, witam Was bardzo serdecznie, po raz setny. Tak, to już sto razy zdarzyło się tak, że w piątek rano, no nie, nie zawsze w piątek, ponieważ mało kto to pamięta, ale pierwsze kilka odcinków, może kilkanaście nie były nadawane w piątek, ale witam Was po stu tygodniach grania razem, po raz setny i po raz ostatni. Tak jak wspominałem w odcinku 50, która to audycja, mam wrażenie, przypominała tę, która właśnie się zaczęła pod wieloma względami. Postanowiłem dociągnąć ten projekt do setki, bo to taka dobra, okrągła liczba. Zresztą mój pierwszy podcast też zamknąłem na setce i też wyszło całkiem, że tak powiem, nieźle. To była decyzja, która skłamałbym, gdybym powiedział, że była łatwa i szybka. Aczkolwiek kiedy ją podjąłem, to ostatecznie poczułem ogromną ulgę. Kapok wystartował jako projekt dlatego, że miałem ochotę grać coś. Spodobało mi się to. Spodobał mi się sam pomysł na podcasting. Zresztą dzieliłem się już tymi przemyśleniami na łamach tej audycji wielokrotnie. Spodobało mi się samo gadanie do ludzi i odzew, który można uzyskać. A zacząłem grać Kapok dlatego, że no, b 180 w swojej formule już gdzieś tam się wyczerpało. Miałem oczywiście jeszcze trochę albumów, ale ci, którzy śledzili ten projekt, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jego końcówka to była droga przez mękę i że na ostatnie odcinki trzeba było czekać po bardzo długiej przerwie i to w żadnym wypadku nie było dobre. Muszę przyznać się szczerze, że decyzja o dograniu Kapoka do setki, którą podjąłem po 50. odcinku była bardzo ryzykowna i ledwo się to udało. Przedostatnie trzy odcinki to była dla mnie prawdziwa walka. Mam nadzieję, że tego nie widać, ale było mi je trudno nagrać i, i trudno się zmobilizować. Ten tutaj gram już sobie tak na luzie. W zasadzie nikt nie ma w stosunku do niego żadnych oczekiwań, ani nie musi on być merytoryczny, ani... Nie musi on być nawet mądry. Mogę po prostu siedzieć, pić piwo i ponawijać. Jestem pod wrażeniem. Sam tak siebie tu pochwalę, że uciągnąłem taki projekt, ponieważ to były bardzo długie i włużliwe dwa lata dla mnie. I muszę przyznać, że wiele razy było tak, że w czwartek wieczorem siadałem i zastanawiałem się, no i co teraz? I zawsze udawało mi się w ten czy inny sposób nagrać odcinek. W większości przypadków nawet odcinki te były całkiem przyzwoite. To muszę przyznać szczerze. Chociaż trafiały się też rzeczy gorsze. Trudno też mi powiedzieć tak naprawdę jak wy na to patrzycie. Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszyły się dwa odcinki z wywiadami z Maćkiem Łazowskim, który dzierży absolutny rekord słuchalności oraz z Michałem Śledzińskim który w chwili, gdy nagrywam, ten odcinek plasuje się chyba na trzecim miejscu. Ale ogromną popularnością też cieszyła się trylogia podcastowa o Gwiezdnych Wojnach i odcinek o Wojnach Klonów i słuchowisko o Gwiezdnych Wojnach. Razem te siedem odcinków okupuje pierwsze miejsca. Ale jest różnie najmniej... Słuchany był odcinek o Pradze, nie wiem czemu, bo to fajne miasto, aczkolwiek odcinek był trochę krótki. Nie jestem do końca pewien, czego oczekiwałem, kiedy startowałem z tym projektem dwa lata temu. Mówiłem o tym w pilocie, ale nie byłem pewien, czy to tak się rozwinie, czy to tak będzie wyglądać. Na pewno nie przewidywałem e, tych odcinków, jak to ktoś w branży je określił mianem audioblogowych, czyli takich e, bardziej osobistych. Raczej nastawiałem się na mówienie o komiksach w dłuższej formie być może też o czymś innym no to być może o czymś innym jak najbardziej wyszło było sporo dobrych odcinków o filmach, było sporo dobrych odcinków o książkach w życiu nie przypuszczałbym, że powstanie taki cykl jak Dziady z lasu o Dziadach z lasu będzie za chwilę będzie za chwilę ponieważ mam wrażenie, że część ludzi która oddycha z ulgą w ten czy inny sposób jest mniej więcej ilościowo podobna do pewnej grupy, która zastanawia się, no i co teraz? Więc powtórzę, to jest definitywnie ostatni odcinek Kapoka i Kapoków już żadnych e, nie będzie. Dlatego, że na ten podcast przyszedł jego czas. On miał swoje 5 minut. On nawet został bardzo poważnie nagrodzony. Zdobyłem prawdopodobnie najpoważniejszą nagrodę, jaką mogłem zdobyć. Cieszył się uznaniem w przeglądzie cotygodniowym cieszył się uznaniem słuchaczy, patrząc na liczbę komentarzy i na ich zawartość. Ale to jest jego koniec i teraz puszczę Wam kawałek muzyki, a potem, potem może pogadam coś dalej. To Dzień dobry po przerwie. Tak jak mówiłem, kapok się kończy, tak jak skończyło się we 180. Ale tak jak kapok pojawił się, kiedy we 180 doczekało swojego kresu, tak ja też tym razem nie czuję jakiejś specjalnej potrzeby jeszcze odchodzenia na emeryturę. Aczkolwiek muszę przyznać szczerze, że nie jestem teraz absolutnie w żaden sposób gotów na kolejny projekt cykliczny, na kolejny projekt gdzieś taki regularny. A gdybym miał zakładać nowy projekt, to widziałbym go tylko w ten sposób. Inaczej, inaczej jakoś tego sobie nie wyobrażam. Co więc będzie się dalej działo? No cóż, no są dwa miejsca, w których będę się pojawiał, gadając. Jedno Właśnie jakoś tak rok kończy, albo skończyło, albo sam nie pamiętam. Jest to kombinat, do którego czasem coś nagrywałem, ale robiłem to rzadko, ponieważ nie miałem ochoty kanibalizować swojego, swojego głównego projektu. Być może będzie tak, że będę rzeczywiście coś na kombinat nagrywał, nieco częściej, jeśli będę miał czas, jeżeli będę miał o czym mówić i przede wszystkim, jeśli będę miał ochotę mówić. Te rzeczy, które na kombinat będę nagrywał o komiksach, o książkach trafiać będą potem na mojego vloga na Gniazdo Światów, na którego trafią też inne rzeczy. Mam zamiar mówić rzadziej, żeby wręcz nie powiedzieć mówić rzadko, ale mam zamiar na Gnieździe Światów zacząć umieszczać podcasty. Jest to forma wygodna, jest to forma... I aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że forma pisemna jest jednak w przypadku tego właśnie bloga podstawową. Dlatego czasem pozwalam sobie na podwójne uderzenie, tak jak to było w przypadku niedawnej recenzji The Greatest Batman Stories Ever Told, którego, co ciekawe, bo nie spodziewałem się tego, a może powinienem był, Wersja pisania, pisana na Gnieździe Światów cieszyła się dużo większą popularnością niż wersja mówiona na kapoku. Być może jest to kwestia łatwości dostępu bądź jakichś innych przyzwyczajeń. W każdym razie na pewno nie będzie tak, że podcasty na Gnieździe Światów zastąpią teksty, bo są tam rzeczy, których raczej w formie audio się nie da zrobić. Więc należy raczej spodziewać się powiedzmy retransmisji z kombinatu różnych rzeczy, tak jak są tam przedrukowywane teksty z kultury liberalnej czy z Wiadomości 24, te przynajmniej, które dotyczyły komiksu, bądź jego rozmaitych recenzji bądź innych rzeczy. Natomiast na pewno jest parę rzeczy, które na Gnieździe Światów będą nowe. A konkretnie są to cykle, Chcę utrzymać wywiady mówione. Robię je rzadko, ale muszę przyznać, że jestem z nich bardzo zadowolony. Próba zrobienia wywiadu pisanego. Na razie, że tak powiem, czuję się zniechęcony. Próbuję zrobić wywiad z jednym z polskich twórców komiksowych, który w tym roku świętuje dziesięciolecie pracy twórczej. I nie jest to Maciej Pałka bo z nim wywiady zawsze robiło mi się stosunkowo łatwo. Próbuję i od pół roku wywiad ten do połowy napisany trwa w letargu. Nie będę mówił głośno, kto to jest, ale myślę, że ci, którzy znają nas obydwu, to już się domyślili. Być może wywiad ten powstanie, być może nie. Może uda mi się go jednak spotkać na konwencie i zadać mu te wszystkie pytania. Po prostu od nowa na głos. Na pewno więc będą w kapoku mówione wywiady. Bo uważam, że te rozmowy z Rafałem Szłapą, które przeprowadziłem, domagają się zwieńczenia i rozmowy o trzeciej części. Uważam, że rozmowa przeprowadzona niedawno z Grzegorzem Januszem, rozmowy z Maćkiem czy ze Śledziem, które już tu wspominałem, że to są rzeczy dobre i że... Takie rzeczy warto robić. Z tego samego powodu postanowiłem utrzymać na chodzie cykl z dyktafonem wśród zwierząt. Chociaż trudno nazwać go tak naprawdę cyklem czy serią z tego względu, że odcinki z dyktafonem wśród zwierząt pojawiają się dwa razy do roku. Być może powiedzmy czasem trzy, ale chyba nigdy takiej sytuacji nie było. Niemniej uważam, że jest to audycja dobra i jako taka prawdopodobnie już w październiku zupełnie pełnoprawnie zadebiutuje w sekcji podcastowej na blogu Gniazdo Światów. Jest też jeszcze jedna audycja, która no cóż, przyznam szczerze, była potraktowana początkowo jako wypełniacz, jako trzymany w szufladzie awaryjnie Fragment nagrania na sytuację, kiedy nic nie mam i muszę coś szybko wrzucić. Ale jak to zwykle bywa w przypadku prowizorki, okazała się ona niezwykle trwała i zyskała sobie małe, ale dosyć wierne grono fanów. Mowa tutaj o audycji dziady z lasu. Postanowiłem przychylić się do prośby w jednym z niedawnych przyglądów podcastofonu i zachować dziady z lasu w formie samodzielnej audycji. Nie jestem w stanie powiedzieć z jaką częstotliwością będą one się ukazywały i czy będzie to audycja regularna, w co szczerze wątpię, czy raczej gdzieś tam startować będzie dorywczo. Niemniej dziady z lasu w swojej drugiej odsłonie numerowane od zera jako pełnoprawny Podcast w ramach kanału na Gnieździe Światów będą się pojawiały. Mogę zdradzić tylko tyle, że póki co nagrane zostały trzy odcinki. W bardzo dobrej, słusznej tradycji dwa z nich nagrane są zresztą w lesie. I to w tym samym lesie. I występują w nich dwaj z ludzi, którzy w oryginalnych dziadach grali. Jak będzie dalej i jak ta audycja będzie się rozwijać, tego nie wiem, zupełnie nie mam pojęcia. I na razie myślę, że będzie to cała moja podcastowa działalność, przynajmniej przez jakiś czas. Chociaż sądzę, że to i tak będzie całkiem sporo. Dlatego wszystkich tych, którym dobrze słuchało się Kapoka i którzy lubili posłuchać o komiksach, bądź lubili posłuchać o filmach, bądź po prostu cenili Czasem moje pieprzenie. Was serdecznie zapraszam na bloga Gniazdo Światów net, gdzie będziecie mogli mniej posłuchać, może trochę więcej poczytać tego wszystkiego, co zawsze w kapoku się działo i gdzie będziecie <coughs> cały czas mieli okazję jednak usłyszeć mnie. To przynajmniej teraz, przez jakiś czas, przez kilkanaście tygodni, może przez kilka Miesięcy. Co dalej? Trudno powiedzieć. Na razie. Posłuchajcie sobie piosenki. Okay Przyznam się szczerze, takie rozwiązanie, które przedstawiłem przed przerwą, jest rozwiązaniem kompromisowym, w pewien sposób substytutowym. Tak jak powiedziałem w pierwszej części tej audycji, nie czuję się gotowy na podjęcie żadnego regularnego projektu. Między innymi również dlatego, że nie mam teraz pomysłu na taki projekt. W każdym razie nie, nie w najbliższym czasie. Mam oczywiście różne pomysły. Mam też pomysły na podcasty, tak samo jak mam pomysły na komiksy, tak samo jak mam pomysły na parę innych rzeczy. Chciałbym nakręcić krótką serię humorystycznych wideokastów kulinarnych. Może się to kiedyś uda. Chciałbym, aby jeden z moich starych scenariuszy wrócił do realizacji. Na razie trudno mi powiedzieć, co z tego będzie, ale trwają rozmowy. Chciałbym, aby inny z moich scenariuszy, który właśnie teraz jest realizowany, szybciej doczekał się realizacji, by to samo stało się z drugim, który też mógłby szybciej doczekać się realizacji, aczkolwiek wiem, że gdyby mógł, to, to by się doczekał. Mam też pomysł na podcast e, zupełnie, znaczy może nie zupełnie, trochę inny od tego, co robię teraz, oparty o rozmowy poświęcony Konstancinowi i jeziornie i pozostałym okolicom mojego miasta. Trudno jest mi powiedzieć. Co z niego wyjdzie, wiem, że wcześniej niż we wrześniu nie będę nawet próbował zawierać się do organizacji, co dopiero do realizacji. Także w tym momencie nie mam jednego zwartego projektu. Mógłbym oczywiście potraktować jako taki dziady z lasu i puszczać co dwa tygodnie, bo pewnie dałbym radę je nagrywać. Wziąwszy pod uwagę, że mam już trzy odcinki na zapas, ale to nie o to chodzi. Kapok natomiast mógłby trwać. Rzeczywiście. Dlatego, że byłbym w stanie dalej prowadzić projekt w tej formie i na tej samej zasadzie taki ogólnopopkulturowy poświęcony różnym rzeczom. Niemniej Następuje tutaj już coś, co w nauczaniu nazywaliśmy prawem zanikającego powrotu. W pewnym momencie, kiedy pracujesz nad czymś i męczy Cię to coraz bardziej, to coraz mniej masz ochotę nad tym pracować i coraz bardziej się zniechęcasz i coraz rzadziej wracasz do tej pracy. To jest tak jak z rzeczami, nad którymi pracuję czasem komercyjnie, kiedy tłumaczę instrukcję obsługi do wózka inwalidzkiego, to dobrze, żebym przynajmniej połowę zrobił za jednym zamachem, bo jak się zniechęca, to potem ona leży tygodniami i nawet nie chcę kijem jej szturchnąć. W końcu męczę się i robię ją ostatecznie, ale to jest złe. Wiem, że gdybym kontynuował kapok, to on skończyłby tak, jakby 185, zdechłby na długo, a to jest coś... Ja rozumiem, że różni ludzie mają różne podejście i nie chcę mówić, że tego nie szanuję. <śmiech> Natomiast nie cierpiłabym nie zdzierżyłbym takiej sytuacji u siebie. W związku z tym, czy wystartuję jeszcze z jakimś innym, zwartym, konkretnym projektem, tego na razie nie wiem. Na pewno po tych doświadczeniach, jakie miałem z B180 i po doświadczeniach z Kapoka wiem, że jeżeli będę robił projekty samodzielne, to będą to raczej rzeczy typu komiksowych miniserii, niż długobieżnych, długogrających projektów. Ponieważ najzwyczajniej w świecie e, chyba bym tego nie uciągnął. Jednak w sytuacji, kiedy człowiek e, chce poświęcać trochę czasu rodzinie, kiedy stara zajmować się innymi rzeczami, a w dodatku na co dzień musi jeszcze pracować, Wiem, że mój szef jest przekonany, że jest inaczej, ale nie gram w trakcie pracy. Raz czy dwa, przez te 100 tygodni zdarzyło mi się, że coś podmontowywałem, kiedy miałem trochę luźniej. Jednak sytuacja, w której człowiek wraca z pracy, następnie chce poświęcić trochę czasu dzieciom, zabrać się na spacer, pobawić się z nimi, a potem może usiąść dopiero wieczorem, kiedy one już śpią i coś zrobić. Nie pozostawia zbyt dużej swobody i, i to jest sytuacja męcząca. To oprócz chyba wypalenia jest jeszcze jednym z powodów, dlaczego cieszę się, że dotarłem do setki. Bo tak naprawdę zaczęło mnie to męczyć. Sam narzuciłem sobie ten rygor. Sam podjąłem takie wyzwanie, że nagram 100 tygodni bez przerwy. Bardzo się cieszę, że mu podobałem. Tylko ja wiem, jak blisko byłem wywalenia się. Im bliżej końca, tym było to bardziej prawdopodobne. Niemniej udało się. To, to jest dla mnie niesamowite. To jest rzecz niezwykła. Byli ludzie przede mną, którzy mieli więcej odcinków, którzy Grają dłużej, również regularnie, a ja gdzieś tam odczuwam to jako swój osobisty, prywatny sukces, że mimo, że czasem było ciężko, to jednak mi się udało. To co? To jeszcze może piosenkę, nie? I chyba po piosence już będzie trochę krócej, bo mam wrażenie, że pora jest to kończyć. to What's in peace? kiedy myślałem o tym, jak będę nagrywał setny odcinek, to miałem trochę planów i miałem trochę pomysłów. Chciałem na przykład zacząć od podziękowań dla ludzi, którzy mnie inspirowali i zacząć ich wymieniać. Potem uświadomiłem sobie, że i tak nie będę w stanie wymienić wszystkich, a jak sobie tego nie zapiszę, to i tak zapomnę, a potem pomyślałem, że kompletnie nie ma sensu tych wszystkich ludzi wymieniać. Bo mam wrażenie, że ci, których gdzieś tam potraktowałem jako inspirację, którzy mieli znaczenie w mojej pracy podcasterskiej, którzy zachęcali mnie i z których doświadczeń korzystałem, to wiedzą o tym. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim swoim kolegom za przede wszystkim konkretne opinie na temat tego projektu i za całą krytykę, z którą się spotykał. I za to, że potrafili być szczerzy. Chciałem im też podziękować za to, że przypatrując się temu, co robią, ja zyskiwałem własne pomysły. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom, którzy byli ze mną. Niektórzy prawie od początku. Niektórzy nadrawiali później. Niektórzy pojawili się zupełnie niedawno, a niektórzy wpadli tylko na jeden lub dwa odcinki, zniknęli. Ale to nie ma znaczenia, bo cenię sobie obecność ich wszystkich. Szczególnie bardzo mocno cenię sobie tych słuchaczy, którzy należą do tych magicznych 5% komentujących, wchodzących w interakcje z autorem. To jest niezwykle cenne. Ja wiem, że jakaś tam liczba ludzi słucha i przyjmuje odcinek i to jest wszystko fajne oczywiście, ale kiedy pod odcinkiem są dwa komentarze, z czego jeden mój to trudno jest mi tak naprawdę powiedzieć, ponieważ sama liczba odsłuchań to jest tylko liczba odsłuchań, nie wiem czy było dobrze, czy było źle, czy się ludziom podobało. Trudno wnioskować po tym braku reakcji, bo może podobało się, to siedzą cicho nic nie mówią, a może nie podobało się, to nic nie mówią. Dlatego bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy komentowali, dzielili się uwagami, którzy podsuwali pomysły, którzy zadawali pytania i którzy w taki czy inny sposób wchodzili w interakcję z podcastem. Wy w pewien sposób też go współtworzyliście. Dlatego należy Wam się duże uznanie. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Ali, która przez te ostatnie dwa lata zrobiła dla tego podcastu więcej niż komukolwiek mogłoby się wydawać. Bo zawsze wspierała mnie w tym, co robiłem i zawsze starała się w jakiś sposób ułatwić mi to no, jednak czasem ciężkie zadanie. I dzieliła się opiniami, kiedy ją o to pytałem i starała się podpowiadać bądź proponować nowe rzeczy, kiedy miałem problemy z wyborem tematów. Dzieliła się opiniami i uwagami na temat samej pracy, nawet jeżeli nie zawartości. E, takie wsparcie dużo bardziej cenne przez to, że czasem nie bezpośrednie, że dające mi oddech, że zapewniające mi zaplecze, było wyjątkowo ważne. Jest to zresztą wsparcie, które dotyczy nie tylko tego projektu, tego właśnie podcastu, ale bardzo wielu innych rzeczy, które robię. Mojej manii dokumentowania wszystkiego zdjęciami, mojego pisania scenariuszy, przy których też potrafi podzielić się konkretnymi, czasem zupełnie niespodziewanymi uwagami, pisania bloga i wielu innych rzeczy. Więc tu jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie chciałbym Ci podziękować za to, że właśnie między innymi dzięki Tobie mogę pozwolić sobie na robienie tego wszystkiego. Podziękowania należą się też mojej małej córeczce, która dwukrotnie wystąpiła w dużej roli na łamach tego podcastu aczkolwiek słychać ją było dużo częściej tak samo jak mojego syna, który nie mówi jeszcze, więc nie miał okazji się wypowiedzieć ale wierzę w to, że ojciec z gąbką nie przepuści mu i małej kiedyś też będzie miał okazję rozpoznać Eter swoim własnym głosem Chciałem też pozdrowić tych ludzi, którzy zupełnie niespodziewanie i z zaskoczeniem przyznali mi się do tego, że słuchają tego, co nagrywa ich wnuk, syn. Bo to było miłe zaskoczenie. Cóż, myślę, że zostało jednocześnie jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, a z drugiej strony nie zostało już nic do powiedzenia. To były bardzo dobre dwa lata. Jestem dumny z tego, co udało mi się wypracować, co udało mi się osiągnąć. Jestem bardzo szczęśliwy, zarówno z tego, że udało mi się ten projekt doprowadzić cało do końca, jak i z tego, że właśnie się zakończył z powodów, o których mówiłem wcześniej. Jedyne, co mogę teraz jeszcze zrobić, to zaprosić Was do udziału w ankiecie na najlepsze spośród drugiej pięćdziesiątki odcinków. To pozwoli mi w dalszej perspektywie wyłonić absolutny top kapoka w głosowaniu. Być może porównać go ze słuchalnością. zobaczymy jak to będzie. I dokonać jakiejś oceny. Natomiast rzeczy te Będą się już, tak jak mówiłem wcześniej, działy na blogu Gniazdo Światów Net. Na blogu, który już niedługo, jeżeli dobrze sobie przypominam, to już za tydzień zyskuje także swój stream podcastowy. Zresztą dla tych, którzy nie lubią czytać, jest możliwość zasubskrybowania RSS-a tylko podcastowego. Za tydzień bowiem zapraszam Was na Gniazdo Światów NET, na pierwszy odcinek nowej serii Dziadów z Lasu. A co będzie dalej? Nie wiem. Myślę, że dalej, że dalej będzie fajnie. Róbcie regę. Cinq ans sous le toit du lycée, tous les deux affolés d'être renagés Dans le bonheur et pas tant ce bonheur, j'aurais voulu rester collé sous tes nénés Je nous revoyais deux ans sous le toit de Paris, de deux de tes gentils amours C'est fait, j'ai déjà renoncé, on est là tous les deux C'est pas, pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux Je vais m'obliger pour me sevrer Je vais me forcer pour t'oublier Je vais m'engager à t'ignorer à détester celles que j'aimais content, c'est gentil, mais quand fou, cool, tout fout le camp, mes yeux coulent tout le temps, je me mouche, que c'est chiant, malheureux, même quand tout va mieux, et puis non, je m'en fous trop, qu'on est trop fou. Toi, tu veux faire une pause ta un mère qui t'a donné l'idée, mais moi, je veux pas, c'est comme ça, j'ai déjà renoncé On est là tous les deux, c'est pas mieux, c'est pas vrai, c'est pas mieux. Je vais m'obliger pour me sevrer, je vais me forcer pour t'oublier, je vais m'engager à t'ignorer, à détester celle que j'aimais. Je me voyais vingt jours sur le drap de ton lit Profiter de l'amour, de la de l'envie De rêver sans le tour cinéma d'une une vie d'espérer sans retour Mais voilà Je me revoyais deux jours sur l'état des ennuis pour toujours tous nos rêves jolis Des pour supporter les soucis Ne y pas penser un jour que j'ai perdu ma t'as Perdu ta vie Je vais m'obliger pour me sevrer Je vais me forcer pour t'oublier Je vais m'engager à t'ignorer À tester celle que j'aimais Je vais m'obliger pour me sevrer